To są informacje Polskiego Radia 24. Jesteśmy prawidłowo wybranymi sędziami TK, stwierdza sześcioro nowo zaprzysiężonych. Uroczystość w Sejmie odbyła się bez prezydenta. Stopy procentowe bez zmian i w najbliższym czasie taka tendencja się utrzyma, zapowiada prezes NBP. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego powalczy o Złotą Palmę w maju podczas festiwalu w Cannes. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. W jego tekście mówili, że robią to wobec prezydenta. To osoby, które Sejm wybrał w połowie marca. Od dwojga sędziów Karol Nawrocki odebrał ślubowanie przed Wielkanocą. Pozostałych czworo bezskutecznie czekało na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Na uroczystość w sali kolumnowej był zaproszony prezydent, ale nie przyszedł. Obecność prezydenta nie była konieczna Ślubowanie odbyło się zgodnie z przepisami. Stwierdza były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Coll. Prezydent nie uczestniczy w wyborze. Wybór był dokonany przez Sejm. Że dos był wykonany prawidłowo ten wybór, to poświadcza pan prezydent przyjmując ślubowanie od dwóch wybranych sędziów trybunału. Po uroczystości sędziowie złożyli akty ślubowania w Biurze Podawczym Kancelarii Prezydenta. Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, mówił w ich imieniu sędzia Krystian Markiewicz. Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie Konstytucji. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Sędziowie weszli też do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Szef kancelarii prezydenta nazywa ślubowanie sędziów w Sejmie, w obecności notariusza, farsą. Zdaniem Zbigniewa Boguckiego przeprowadzono je bez podstawy prawnej, z pogwałceniem konstytucji. Nadal jest 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów, stwierdził minister Bogucki. Za chwilę ma się rozpocząć wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się zmiany stóp procentowych. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński ma nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest ustabilizowana i nie spowoduje skoku inflacji. Także o podwyżce z tego punktu widzenia nie ma mowy. Co do obniżki, jak Państwo wiedzą, przed wybuchem tego konfliktu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 Moskiewski reżim wpisał memorię na listę organizacji ekstremistycznych. Każdy, kto współpracował ze stowarzyszeniem może być ścigany przez rosyjskie służby pod zarzutem działalności ekstremistycznej. W Rosji grozi za to do 10 lat łagru.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 niektórzy pracownicy. Nowy film Pawła Pawlikowskiego zatytułowany 1949 powalczy o złotą palmę podczas festiwalu filmowego w Cannes. Został zakwalifikowany do konkursu głównego potwierdza dyrektor artystycznej imprezy Thierry Fremont. To film w stylu Pawła, czarno-biały, który opowiada o konkretnym momencie w historii Niemiec. Rok 1949, powrót Tomasza Mana do Niemiec, aby odebrać nagrodę Goethego. Mówiąc o filmach inteligentnych, należy również wspomnieć o filmach, które czynią nas inteligentnymi, inspirują nas i sprawiają, że chcemy zwracać na to uwagę. Starać się pozostać inteligentnymi i tolerancyjnymi, taki jest też film Pawła Pablikowskiego. Film polskiego reżysera znalazł się w najważniejszej części kanańskiego programu, obok nowych obrazów m.in. Pedro Almodovara, Asgara Fardiego i Hirokazu Koredy. 79. Festiwal Filmowy w Kanadzie rozpocznie się 12 maja. To były informacje Polskiego Radia 24. I znów w tej nocy będą przymrozki, tak będzie w całym kraju. Temperatura spadnie do 5 stopni poniżej zera, miejscami przy gruncie do minus 7. Deszcz i deszcz ze śniegiem popada na południu i południowym wschodzie. Na północy, zachodzie i w centrum silne zamglenia i mgły będą osadzały szać. Jest godzina 17.06, tu Polskie Radio 24, trwa wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Nie jestem w stanie uznać, że my mogą... Nowi sędziowie, objąć obowiązków sędziego nie mogę przydzielić im spraw, powiedział dosłownie przed chwilą w swoim wystąpieniu do tego tematu. Z pewnością będziemy jeszcze wracać na naszej antenie Polskiego Radia 24. Trzymamy rękę na pulsie, ale teraz wybieramy się z wizytą w polskich regionach. Sprawdzimy, czym dziś poza polityką również żyją mieszkańcy naszego kraju, gdzie dzieje się najwięcej i o czym warto wiedzieć tu i teraz. Przed mikrofonem Marek Klapa. Zapraszam na początek Podlasie. Po południe w Polskim Radiu 24. Biebrzańskie bagna zachwycają dziką przyrodą i przyciągają turystów z całej Polski, ale potrafią być też wyjątkowo zdradliwe. Choć od lat region zmaga się z suszą, wiosną wody wciąż jest tu najwięcej, a niektóre miejsca mogą okazać się naprawdę niebezpieczne. Przekonała się o tym trójka turystów z Mazowsza. Podczas wędrówki czerwonym szlakiem Gugny-Barwik, jedna z osób opadła z siły i konieczna była interwencja służb. Jak często dochodzi do takich właśnie sytuacji, na co szczególnie powinni uważać turyści wybierający się nad Biebrze? O to zapytamy naszego reportera. Paweł, Paweł Wądłowski z Radia ba Białystok jest z nami. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. Pawle, powiedz jak skończyła się ta wędrówka dla turystów z Mazowsza? No na szczęście tym razem skończyło się dość dobrze, chociaż nie bez komplikacji, bo tak jak powiedziałeś, trzy osoby wyruszyły na tak zwany Czerwony Szlak, Gugny, Barwik. To jest dość wymagający szlak, o długości prawie 10 km. Zresztą nawet na stronie parku w jego opisie jest tak, informacja. Uwaga, szlak okresowo podmokły i trudny. Nie polecamy tego szlaku osobom, które mają problem z orientacją w otwartym terenie. No i w czasie wycieczki na tym właśnie szlaku jedna z trzech osób, 65-letnia kobieta nie miała już siły, żeby wrócić. No to się zdarza. Towarzyszące jej osoby zadzwoniły pod numer alarmowy. Z pomocą przyszli policjanci i strażacy, którzy zapewnili turystom bezpieczny powrót, chociaż na początku też nie było to proste, bo osoba, która zadzwoniła nie potrafiła dokładnie określić swojej lokalizacji. No i Wprowadziło to odrobinę zamieszania, ale wszystko skończyło się dobrze. Też mieli szczęście, że to było takie miejsce, gdzie był zasięg sieci komórkowej. Stąd też kolejna przestroga przyrodników. Szlaki w Biebrzeńskim Parku Narodowym są różnej trudności. Na części z nich o tej porze może być podmokła, bo tak jak wspomniałeś, chociaż od wielu lat wody brakuje i rozlewisk i jako takich nad Biebrzą nie ma, to i tak w marcu możemy spodziewać się utrudnień na szlakach, powiedział mi dyrektor parku Artur Wiatr. Pamiętajcie Państwo, że wiosna to okres, kiedy jest najwięcej wody. W związku z tym niektóre ze szlaków mogą mieć charakter bardzo błotnisty, podmokły, bagienny. Dlatego też wybierając się na dany szlak, bardzo prosimy, aby się do tego odpowiednio przygotować, posiadać odpowiedni strój, obuwie, koniecznie zabrać ze sobą mapę, kompas, oczywiście naładowany telefon bądź GPS. Oprócz tego coś do zjedzenia, a nade wszystko, no, żeby wykazać się zdrowym rozsądkiem i nie przeceniać swoich sił i możliwości. Te przygotowania są bardzo ważne, chociaż wiem, ktoś powie, to nie są wysokie góry, ale jest wiele miejsc, gdzie tak jak wspomniałem, nie ma zasięgu sieci komórkowej. Przestają działać internetowe mapy, bateria szybciej się kończy, dlatego trzeba być przygotowanym na różne okoliczności. No i warto wizytę w parku zacząć od punktu informacji turystycznej w Osowcu twierdzy. I tam zaczępnąć wszystkich podstawowych informacji, na który szlak się wybrać, który jest trudniejszy, który jest łatwiejszy, zakupić bilet wstępu, jakieś inne akcesoria, które są niezbędne do podmiecia takiej wędrówki. No i jeszcze raz gorąco apelujemy, aby nie przeceniać swoich sił, jeśli Państwo uznacie, że szlak staje się zbyt trudny, bagienny, błotnisty, zawsze można wrócić śledząc dobrze oznakowane szlaki. No bo pamiętajmy, to nie jest rywalizacja. Nie walczymy tutaj o zwycięstwo, o medal. Ważne jest, to, żeby obejrzeć piękno biebrzeńskiej przyrody, ale też bezpiecznie i cało wrócić do swojej bazy, czy też do samochodu. Także jeżeli uznamy, że no jednak trochę za dużo tego wysiłku jest, to zadzwońmy po pomoc, jeżeli to już będzie taka ostateczność, albo po prostu w odpowiednim momencie zawróćmy i, że tak powiem, po śladach sobie wracamy, patrząc na oznaczenie szlaków do swojej bazy. No bo pamiętajmy, staliśmy się wygodni, wielu z nas odzwyczaiło się od takich dłuższych wędrówek bez zasięgu sieci i bez różnych cywilizacyjnych ułatwień, a nad Biebrzą jest właśnie dzika przyroda i ta dzikość, która nas tam przyciąga, potrafi też w pewnych sytuacjach być po prostu zagrożeniem. Pawle, jestem bardzo ciekawy, kiedy ty wybierasz się na wędrówki właśnie w tamtych stronach. Jaka pora roku jest twoją ulubioną, jeśli chodzi o okolice Biebrzy? No i tutaj mam ten luksus, że ja często pracuję na terenie Biebrzeńskiego Parku Narodowego, więc jestem tam kilka razy w miesiącu. Ja bardzo lubię lato, ale to też dlatego, że jestem motocyklistą i lubię sobie na przykład carską drogą pojechać motocyklem w takie letnie popołudnie. To jest przepiękny moment. Pamiętajmy, tam jest 50K, ograniczenie prędkości. Warto o tym pamiętać, bo tam łosie spacerują jak nasze zwierzaki domowe po podwórku, bo to jest ich dom. I spotkanie z takim łosiem jest piękne, widowiskowe, ale może być niebezpieczne. Także ja bardzo lubię lato, ale na wiosnę też czasami warto to tam wpaść. Zresztą zima też potrafi być widowiskowa jesień, ta złota, piękna też. Chyba tylko taka ta ciężka jesień, która się zmienia w zimę, jest deszczowa, błotnista. Z mojego punktu widzenia nie jest atrakcyjna, ale nad Biebrzą naprawdę przez cały rok każdy znajdzie coś dla siebie. Carska droga już zanotowałem, nie szybciej niż 50 km na godzinę. Uwaga, Łosie. Bardzo dziękuję za relację. Paweł Wądołowski z Radia Białystok. Dzięki. Dziękuję. Paweł mówił o motocyklistach, a teraz informacja nie tylko dla miłośników jednośladów, ale także dla miłośników samochodów i dla tych, którzy pracują na przykład za kółkiem. Dobre informacje mamy dla kierowców i mieszkańców wschodniej Polski. Już w tym miesiącu pojedziemy nowym odcinkiem Autostrady A2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić blisko 30 km nowoczesnej trasy między Łukowskiem, a, Łukowiskiem a Białą Podlaską. To ważny krok w rozwoju połączenia prowadzącego od Siedlec w stronę wschodniej granicy naszego kraju, a inwestycja jest już na finiszu. Co ważne, fragment od Sfur do Białej Podlaskiej jest już w pełni gotowy. Jak podkreślają drogowcy, wszystko wskazuje na to, że kierowcy już wkrótce skorzystają z nowej, wygodnej i bezpiecznej trasy, ale czy na pewno? No to zapytamy Małgosię Tymicką z radia Lublin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To pytanie, czy na pewno no jest jak najbardziej aktualne, mm -hmm. bo budowa autostrady była kiedyś bardzo niepewna i tutaj takie pytanie często można było usłyszeć, ale tak jak już mówiłeś, tak jak już zapowiada dyrekcja, wkrótce będzie otwarty nowy odcinek, a kierowcy z tutaj z regionu Białej Podlaskiej najbardziej oczekują na ten moment, kiedy będą mogli pojechać z Białej Podlaskiej do Warszawy tym nowym odcinkiem odcinkiem autostrady, bo jak wiadomo autostrada od Siedlec do Warszawy już jest. Tak więc oni oczekują na ten moment, posłuchajmy jakie są ich wrażenia. Bo w tej chwili to jest masakra do, do Warszawy jechać. Jak będzie ta autostrada, to, to na pewno będzie bezpieczniej i szybciej. A jak teraz się jeździ z Białej Podlaskiej do Warszawy? No ciężko się jeździ, ciężko, bo jest duży ruch dużo tirów, tak, i to wszystko. No zagrożenie duże wypadkami, stuczkami jest duże zagrożenie. No i jak się cyta, to jest tych zdarzeń drogowych jest mnóstwo. No i przede wszystkim czas. No w tej chwili to dwie pół godziny, to trzeba łamać przepisy, bo jechać tak no, spokojnie, zgodnie z przepisami, to 3 godziny. A pociąg jedzie półtorej godziny. No najważniejsze, że ta autostrada w ogóle powstanie. opóźnione jest o dobre 30 lat, ale czekamy na nią z utęsknieniem. Odsiedlec siedlec mamy. Mał... Autostrady do Warszawy, także łączenie mamy już dobre. Posłuchajmy jeszcze, jak wyglądają postępy prac związanych z budową autostrady. O tym mówi rzeczniczka oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska. W 2025 roku, przed świętami Bożego Narodzenia, oddaliśmy do ruchu 10 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Siedlce Południe a Siedlce Wschód. W kwietniu planujemy udostępnić kierowcom odcinek od Łukowiska do Białej Podlaskiej. Będzie on obejmował węzeł Łukowisko oraz cały odcinek od Łukowiska do Sfor, gdzie trwają ostatnie prace. Całość domknie odcinek Sfory Biała Podlaska, który jest już ukończony. Na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca. Główne prace są już zakończone. Fragment ten będzie mógł być udostępniony wraz z sąsiednim odcinkiem, czyli od Malinowca do Łukowiska. Obecnie wykonywane jest tam oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy, siatki dla płazów. Szacujemy, że udostępnimy odcinek do ruchu do końca czerwca tego roku. Wtedy też kierowcy będą mogli pokonać autostradę całe 65 km pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. A autostrada to oczywiście okno na świat i ożywienie gospodarcze dla regionu, mówi wójt gminy Biała Podlaska, Konrad Gąsiorowski to nowe możliwości, powstanie nowych terenów inwestycyjnych i my jako samorząd, jako nowoczesny samorząd wychodzimy tej okoliczności naprzeciwko no i reklamujemy siebie, reklamujemy siebie nie tylko lokalnie, ale także krajowo przygotowaliśmy film promocyjny, który ma docierać do przedsiębiorców z całego kraju i podajemy tam wiele atutów, dlaczego warto akurat w gminie Biała Podlaska zainwestować swoje środki i widzimy już zainteresowanie przedsiębiorców, którzy dopytują, którzy także wszczęli już pewne procedury na na przykład podpisanie przedstępnych umów z mieszkańcami na zakup nieruchomości pod swoje przedsiębiorstwa. Na otwarcie nowego odcinka autostrady czeka też dyrektor jednej z firm zajmujących się zbiorowym przewozem osób, Paweł Borysiuk. W tej chwili niestety jako przewoźnik nie możemy konkurować z PKP. Natomiast jeśli autostrada zostanie otwarta, będziemy mogli już uruchomić przewozy z Białej Podlaskiej do Warszawy. Także czekamy. Z naszych informacji wynika, że już w czerwcu będziemy mogli ruszyć z Białej Podlaskiej autostradą do Warszawy. Szacujemy, że jeśli autostrada będzie otwarta, to ten dystans pokonamy w granica godziny 40 minut, więc zbliżymy się już tutaj do pociągów i będziemy mogli konkurować, mam nadzieję, na równych zasadach. A budowa autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską ma około, a budowana autostrada ma około 60 kilometrów długości i została podzielona na cztery odcinki, a wartość całej inwestycji przekracza 2 miliardy złotych, z czego ponad 700 milionów to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Małgosiu, parafrazując stare hasło reklamowe wielkopolskiego odcinka tej samej autostrady, raz, że szybko, a dwa, że bezpieczniej do Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. A teraz przenosimy się na Górny Śląsk. W Katowicach szykuje się prawdziwa rewolucja. Tereny wokół dawnej kopalni Wujek zyskają zupełnie nowe życie. Będą mieszkania, nowoczesne przestrzenie handlowe i miejsca tętniące kulturą. Miasto właśnie zaprezentowało zwycięski projekt zagospodarowania tego wyjątkowego obszaru. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale także w pamięć i tożsamość regionu. Jak nowa wizja wpisze się w historię tego miejsca? Czy mieszkańcy czują ekscytację? Czy może mają jakieś wątpliwości? O tym, co na ten temat sądzą ślązacy, sprawdził reporter Radia Katowice, Artur Zubek. O planach przebudowy terenów po kopalni Katowice poinformowały już w połowie czerwca ubiegłego roku. Wiceprezydent miasta Maciej Stachura powiedział mi wtedy, że o ich przyszłości zadecyduje konkurs urbanistyczny. Zbieramy najlepsze pomysły od zewnętrznych firm. Tych pomysłów nigdy nie jest za dużo. Oczywiście Katowice mają swoich ekspertów. My przy tym konkursie będziemy pracować z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i PGG. Oczywiście mieszkańcy Katowic także będą pytani. Nie wyobrażamy sobie, żeby w tym całym procesie zabrakło konsultacji. Podpisany został nawet specjalny list intencyjny, mówi Mówił o zagospodarowaniu miejsca po zakończeniu działalności zakładu. Marek Skuza z Polskiej Grupy Górniczej podkreślał jak ważny to jest dokument. Rozpoczynamy wcześniej pracę, żeby nie było tak jak często do tej pory, czyli najpierw kończyła kopalnia działalność, później stały szkielety starych konstrukcji, a później dopiero szukało się inwestora czy ewentualnie jakiegoś pomysłu. Wyniki konkursu poznaliśmy wczoraj. Zostały one zaprezentowane w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, czyli w takim symbolicznym miejscu, które upamiętnia tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku, kiedy to podczas pacyfikacji strajku zginęło dziewięciu górników. Jeden z autorów tego zwycięskiego projektu, Stanisław Leser, wskazał, że projekt zakłada tak zwane 15-minutowe miasto. Czyli miejscu, w którym nie muszę jechać samochodem do pracy, nie muszę o 7 rano budzić dziecka, żeby do przedszkola dojechało 5 km. Czyli stworzenie miejsca, w którym zderzą się zarówno te podstawowe potrzeby, możliwości mieszkańców, jak i tych wszystkich, którzy tam przyjadą. prawda? I, i ten przyjezdny nie ma być intruzem, ma być znowu jedną z osób, która w tym obszarze prowadzi pewną wspólną grę. Podczas wczorajszego spotkania prezydent Katowic Marcin Krupa zapewniał też, że miejsce utrzyma ten swój industrialny charakter. Trochę zostanie tej spuścizny pogórniczej w formie no, obecnego nawet Centrum Wolności i Solidarności, ale też chcemy rozszerzyć tą działalność, kolejne obiekty, kolejne budynki. To jest to serce jak gdyby całej tej przestrzeni. No i oczywiście zabudowa usługowa i mieszkaniowa, bo tego zawsze potrzeba, w szczególności dla młodych ludzi. Teraz projekt zostanie przełożony na akt prawa miejscowego, a realizacja przedstawionego planu może zająć nawet kilkanaście lat. Z serca Górnego Śląska relacjonował dla nas reporter Radia Katowice, Artur Zubega w studiu jest już z nami Tomasz Kowalczyk. To znaczy, że czas na informacje sportowe. Zaczynamy? Zaczynamy! Tomku, kto powiedział, że Polacy na mundial nie jadą? Jadą, okazało się tylko, że w mniejszym składzie i niekoniecznie w biało-czerwonych koszulkach. Tak, yy, kiedyś to już przerabialiśmy. Też na Mundialu, w, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w 1994 roku mm -hmm. Michał Listkiewicz. Z I Gwizkiem nazwisko się powtarza Biegał, tak. A później był też yy, finał yy, Mistrzostw Świata w wykonaniu Tomasza Listkiewicza w Katarze, ale nie tylko on, bo przede wszystkim Szymon Marciniak jako główny, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski jako sędzia WAR. Taka czwórka jedzie na Mistrzostwa Świata, yy, jedzie też szlawką Słoweniec, którego dobrze zapamiętali Oj, aż polscy za dobrze. tak, mm -hmm. Na tej liście się znalazł. A, a czy wiemy, czy będą e, sędziowali mecze w Stanach, w Meksyku, w Kanadzie, bo to pierwszy taki mundial, który ma się rozgrywać w trzech krajach. Właściwie cała Ameryka Północna, prawie cała, jest e, gospodarzem tego mundialu. Jeszcze nie wiemy. To wszystko będzie zapadało na kilka dni, na kilka tygodni przed mistrzostwami świata. Te obsady, oczywiście biorąc pod uwagę logistykę, będzie trzeba trochę wcześniej założyć pewne rzeczy, kto gdzie jedzie, ale sędziowie, tak jak piłkarze, też mogą awansować do 1-8 finału, a niektórzy mogą wrócić do domu po fazie grupowej. I zależy to od dobrego prowadzenia meczów. Trzymam kciuki za finał, mimo wszystko. Tak, to byłby naprawdę niesłychany wyczyn, jakby dwa razy z rzędu poprowadził Szymon Marciniak, ale rzadko się to Chyba nigdy się to nie zdarzyło, nawet w historii Mistrzostw Świata, więc Ale trudno to będzie. Ale trzymać. No, no, nie, zabroni, nie zabroni Ci <głos> nikt. Tak jest. <głos> to, Co jeszcze w sporcie? O, o Lidze Mistrzów troszkę. bo a, czyli znowu piłka nożna. Tak. Nie milkną mecha meczów jednej czwartej finału Champions League. Bliżej półfinału po wczorajszych meczach są zespoły Atletico Madrid i Paris Saint-Germain. Drużyna Los Colchoneres wygrała na wyjeździe z Barceloną 2 do 0. Paryżanie zwyciężyli z leje u siebie Liverpool także 2 do 0. Były reprezentant polski Roman Kosecki, który rozegrał w barwach Atletico dwa sezony. Jest pod wrażeniem postawu obu, postawy obu hiszpańskich ekip i jak mówi nie przesądza wcale jeszcze losów rywalizacji.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 A we wtorek, przypomnijmy, pierwszy mecz Bayern Monachium wygrał na wyjeździe w Madrycie z Realem 2-1. Arsenal w Lizbonie ze Sportingiem 1-0. Rewanżowe spotkania 14 i 15 kwietnia. I jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Raków Częstochowa podejmie dziś GKS Katowice w meczu półfinałowym Pucharu Polski. Te zespoły sąsiadują w tabeli Ekstraklasy. Odpowiednio szóste i siódme miejsce. Tym razem jednak walka idzie o wyższą stawkę. Początek meczu o 18.30 o 18.30. Yy, znamy już pierwszego finalistę. Górnik Zawrze pokonał wczoraj w Bydgoszczy Zawisze 1 do 0. No i zobaczymy, czy to będzie finał Górnik GKS, czy Górnik Raków. No a ten finał 2 maja w sobotę na Stadionie Narodowym tradycyjnie o godzinie 16. .00. Górnik GKS to by były derby Górnego Śląska. No już słyszałem, że chcieliby kibice, żeby na Stadionie Śląskim jednak się odbył w takiej sytuacji mecz, ale nic takiego nie będzie miało miejsca. Piłkarze ręczni Wisły Płock rozegrają dziś rewanżowy mecz ze Sportingiem Lizbona w play-off o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie tej fazy płoczanie przegrali na wyjeździe 29 do 33. Trzeba więc odrabiać straty, a trener Wisły, szawi Sabate, nastawia się na zaciętą rywalizację. Ciekawe bardzo ciężkiej mecz. Sporting jest bardzo dobra drużyna, ale gramy w domu, gramy w Polsku, w naszej arenie z naszymi kibicami. Potrzebujemy wsparcia 60 minut i mam nadzieję, że w ten mecz możemy wygrać i gramy awansu. Wszystkie detale będzie bardzo ważne, ponieważ Sporting, powiedziałem, że jest super, super drużyna i tylko bramka może być równica. Oczywiście. Cały czas walczymy, dajemy wszystko u siebie, 6 minut i tak będzie. Początek spotkania Wisła Sporting o 18.45. Wczoraj z Ligi Mistrzów odpadła niestety Industria Kielce, która przegrała dwumecz z Pikiem Seget. Wczoraj Wisła zremisowała 32-32. W pierwszym meczu przegrała 23-26. do I jeszcze siatkówka. Warta Zawiercie podejmie Zaksa kenierzyn -Koźle w trzecim meczu ćwierć finału plus Ligi. Stan rywalizacji to 1-1. W meczach a środkowy warty Juli Gładyr ma nadzieję, że jego zespół zaprezentuje swoją najlepszą opcję. W teorii jesteśmy faworytem tego starcia, to powinniśmy szybciej wchodzić na te swoje obroty i starać się dyktować swoje warunki i skupić się wyłącznie tylko na sobie i polepszać swoją grę, bo to w głównym mierze od nas zależy. Jeżeli zaprezentujemy swoją siatkówkę, to możemy myśleć, że będzie dobrze.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 trzy minuty. Wielkie emocje i jeszcze tenisowa informacja, bo w Gliwicach odbyło się losowanie turnieju Billie Jing King Cup. Tam polskie tenisistki zmierzą się z Ukrainkami. W pierwszym pojedynku Magdalinet zagra z Martą Kostiuk. Następnie rywalką Katarzyny Kawy będzie Elina Svitolina. W sobotę po południu Debel, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa kontra Nadia i Ludmiła Kiczenok. A po grze podwójnej w programie są mecze singla. Tym razem Linet Svitolina i Kawa Kost. Ale ten piąty mecz odbędzie się tylko wtedy, gdy będzie remis 2 do 2 i będzie co jeszcze rozstrzygać. No a już dwa tygodnie temu z udziału w gliwickiej imprezie zrezygnowała Iga Świątek. Tomasz Kowalczyk. Bardzo dziękuję za informację. Dziękuję sportowe. pięknie. Mówiliśmy o sportowej rywalizacji, teraz o rywalizacji politycznej. W Sejmie ślubowanie złożyło sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym dwoje, którzy ponowili przysięgę mimo wcześniejszego zaprzysiężenia przez prezydenta. Po uroczystości udali się do siedziby trybunału, gdzie zgromadzili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wydarzenia. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie uznaje części sędziów za prawidłowo powołanych, ponieważ nie otrzymał informacji o ich zaprzysiężeniu przez prezydenta. Więcej w debacie Polskiego Radia 24 już za nieco ponad pół godziny, bo to zdecydowanie temat Numer jeden w kraju, a już za chwilę najświeższe informacje. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Minęła 17.30. Dorota Wojtalczek. zapraszam. Negatywnie oceniam ślubowanie sędziów TK w Sejmie, tak mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zastrzega, że nie może tego uznać za złożenie ślubowania wobec prezydenta. Nie jestem w stanie uznać, że czworo z sześciorga sędziów może objąć obowiązki, nie mogę przydzielić im spraw, podkreśla prezes Święczkowski. Teraz od niego zależy, czy klincz prawny będzie kontynuowany, mówiła na naszej antenie posłanka psl Urszula Pasławska. Jeżeli nie będzie możliwości orzekania przez tych sędziów, a to jednak prezes Sądu Konstytucyjnego decyduje o składach sędziowskich, to de facto Trybunał Konstytucyjny będzie tylko konsumował środki budżetu państwa, ale nie będzie w stanie wydać żadnego wyroku i ten klincz prawny będzie kontynuowany. Trwa już 11 lat. Prawo i Sprawiedliwości zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie zaprzysiężenia nowych sędziów. Za chwilę naszym gościem będzie przedstawiciel tej partii, poseł Zbigniew Kuźmiuk. Ponad miliard złotych na łączenie szpitali ma zachęcić placówki do tego także do lepszego dopasowania do zmieniającej się liczby pacjentów oraz ich potrzeb. I to jest cel konkursu, jaki ogłosiło Ministerstwo Zdrowia, mówi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Diagnozowaliśmy zapotrzebowanie podmiotów, chcą dokonywać i przebudowy, i budowy, chcą zakupić jakiś sprzęt, chcą również dokonywać modernizacji, więc tutaj konkurs takie działania będzie przewidywał do dofinansowania. Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych, maksymalna 20 milionów. Dla projektów wewnętrznych oraz 70 milionów złotych, dla konsolidacji między szpitalami. Inwestycje mogą być finansowane w 100%. Łódzki król dopalaczy Dawid B., poszukiwany listem gończym, mimo prawomocnego wyroku sprzed trzech lat nie spędził ani jednego dnia w więzieniu. Obecne działania wymiaru sprawiedliwości mają na celu doprowadzenie do wykonania kary, przekazuje sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi. Jest prawomocny wyrok 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi i tam trwają czynności zmierzające do wykonania tego wyroku, to znaczy pan jest poszukiwany listem gończym. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio Łódź, Dawid B. przebywa w Tanzanii na Zanzibarze. Wyrok w jego sprawie ulegnie przedawnieniu w 2038 roku. Jest 17.33. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Dużo dzieje się w polskiej polityce, a zatem czas na kolejną rozmowę, właśnie na tematy polityczne, którą poprowadzi Marcin Zawada. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A moim gościem jest Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, ilu według pana teraz mamy sędziów Trybunału Konstytucyjnego? No, nie ulega wątpliwości, że jedenastu. Czyli tych czworo, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie, poza tą dwójką, która u prezydenta ślubowanie złożyła, nie jest wliczana pana zdaniem w ten skład? No, przed chwileczką, przed wejściem do, do studia do pana skończyła się konferencja pana prezesa Święczkowskiego. No i wyraźnie opisał, spotkał się z całą szóstką, to znaczy z tą dwójką już wcześniej się spotykał. Dla nich były zarezerwowane już pomieszczenia do pracy, no i przydział spraw do, do rozstrzygania w najbliższym czasie. Natomiast spotkał się także z tymi czterema osobami i wyjaśnił, jakie jest jego stanowisko. Rozumiem, że ono zostało jakoś tam przez tych ludzi zaakceptowane. Czy zaakceptowane tego nie wiemy? Wiemy tylko, że prezes miał mówić, że mogą pojawiać się w Trybunale, mogą być w bibliotece, mogą tam pić kawę, pojawiać się, zachęcać do tego, jak ale nie mogą... Nas, jak każdy z nas, jak każdy z nas mogą przyjść do Trybunału Konstytucyjnego. Panie Proszę, teraz jestem na stronie Trybunału w zakładce kadencje sędziów, zestawienie, gdzie mamy m, m, tych sędziów, którzy teraz są w Trybunale jako czynni sędziowie. Jest tam dziewięć nazwisk dziewięcioro sędziów. No tak, do tej pory tej było dziewięć, wójki. ale pan prezydent przyjmując tę przysięgę czy ślubowanie od tej dwójki doprowadziło do tego, że, ty, że to jest jedenastka. Mnie proszę, klub Prawo i Sprawiedliwość zapowiedział dziś złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z tą uroczystością, która miała miejsce w Sejmie dzisiaj, uroczystością ślubowania sędziów. Kogo ma dotyczyć to zawiadomienie? Kogo chcecie pociągnąć pan, do odpowiedzialności? No, prze, przede wszystkim głównego organizatora, czyli marszałka, marszałka Sejmu. No, przypominam, że osoby publiczne muszą działać w, w, w, na podstawie prawa i w granicach prawa. A pan marszałek jest funkcjonariuszem publicznym i uważamy, że co najmniej złamał artykuł 231, który o tym mówi. Ale marszałek z kolei broni się mówiąc, że no, organizuje ślubowanie sędziów na prośbę tychże sędziów w Sejmie. Panie Zaproszony Doktorze... został prezydent. Prezydent nie skorzystał, no i to była uroczystość, która po prostu Panie, powinna się odbyć jako ślubowanie raz sędziów. Powtarzam, osoby publiczne muszą działać na, na, pod, na podstawie prawa i w granicach prawa. W kompetencjach marszałka nigdzie nie ma organizowania uroczystości sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest prorogatywa prezydenta. Ale w tej prorogatywie prezydenta jest przyjmowanie ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak, no, Sejm pre... tych sędziów wybrał, pan jest posłem, pan był na sali kiedy te głosowania się odbyły. No, wybraliście tych sędziów. Panie redaktorze, pojawiły się bardzo poważne wątpliwości co do ca całej szóstki i rzeczywiście była i ciągle jest korespondencja szefa kancelarii Sejmu z panem marszałkiem w tej sprawie. Wprawdzie chyba po drugim wystąpieniu pana ministra Boguckiego, pan marszałek powiedział publicznie, że dalej korespondował nie będzie. W związku z tym pan prezydent nie miał innego wyjścia, tylko uznając wyższość konstytucji, uzupełnić skład Trybunału do tego 11 pełnego składu Trybunału, aby mógł on rozstrzygać każdą e, e, sprawę i tak właśnie zrobił. Natomiast pozostałe kandydatury, jak rozumiem, podlegały dalszemu pro procesowi e, wy wyjaśnień. Tyle tylko, że no, Kancelaria Pana Prezydenta znalazła się w trudnej sytuacji, bo e, może to wyjaśniać tylko, z kancelarią Sejmu, no ale szef kancelarii Sejmu i pan marszałek odmówili kontynuowania korespondencji, więc że tak się wyrażę, kancelaria prezydenta znalazła się w trudnej sytuacji. Panie pośle, może pan wyjaśnić, na jakiej podstawie prezydent wybrał akurat tych dwoje sędziów spośród grona tych sześciorga sędziów, że akurat oni to ślubowanie nie mogli złożyć Panie to może wyjaśniał to bardzo dokładnie pan minister Bogucki, Parokrotnie na konferencjach prasowych Ja nie zrobię lepiej nie, no, Pan minister Bogucki słuchałem dzisiaj Wszystkich jego konferencji nie, prasowych nie. Wszystkich jego wystąpień Panie i Panie czytałem nie, mówimy o nie mówimy o dzisiejszych konferencjach Pana ministra Boguckiego Bo ja też ich nie śledziłem Natomiast śledziłem konferencję pana ministra Boguckiego Po przyjęciu też ślubowania tej dwójki I tam wszystko zostało Dokładnie wyjaśnione Ale pan minister Bogucki przyznaje właściwie W każdym z tych wystąpień, o których pan poseł i ja y, mówiliśmy Że no Zachodzą ewentualności wadliwego wyboru całej grupy tych sześciorga tak, sędziów, ale, nie tylko tej czwórki. Ale, tak, to prawda, ale jeszcze raz powtórzę, będąc strażnikiem konstytucji i chcąc zapewnić Trybunałowi tak zwany pełny skład umożliwiający rozstrzyganie wszystkich spraw, uznał wyższość tego obowiązku i dlatego doprowadził do, do tego, żeby... Skład Trybunału Konstytucyjnego wynosił 11 sędziów. Chociaż dodajmy, że Bogdan Święczkowski, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego, to jeszcze pod, już w czasie, kiedy on był prezesem, w zeszłym roku, Trybunał uznał, że pełen skład no to nie jest tak 11, o których pan poseł mówi, tylko po prostu wszyscy zdolni w danym momencie do orzekania sędziowie, czy ta liczba tutaj nie była tak wymagana, że akurat te dwójkę musiał. Nie, panie redaktorze, jest, na, jest na, jedno z rozstrzygnięć mówiące o tym, że pełny skład to jest 11 sędziów. Pan prezydent się na to powoływał. No jest też to, o czym mówiłem, czy to, co zostało <śmiech> uchwalone przez. Przez trybunał. Panie, panie pośle, a czy pan jako poseł nie obawia się tego, że, no bo wie pan, kadencje polityków przemijają. Jest prezydent Karol Nowak, był prezydent przemija, Andrzej Duda. Są, są ja politycy, wszystko. którzy przemijają. Ten są dziennikarze, którzy przemijają. Ale pewnie precedensy potrafią budować rzeczywistość. Nie obawia się pan tego, że za jakiś czas, być może inna większość sejmowa przyjmie jakieś orzeczenie, wybiorą kogoś na jakieś stanowisko i inny prezydent powie z tej grupy, nie wiem, pięciu, siedmiu, dziesięciu Panie... osób. Ja sobie wybieram tę i tę, którą desygnuję do tego urzędu, a nie inną. Nad nie jest tym, to nad konsekwencjami tego problemu powinna pochylić się koalicja rządząca. Otóż przypominam, że pierwsze dwa wakaty w Trybunale pojawiły się około 15 miesięcy temu. I wtedy Klub Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego, że był w opozycji, dwie kandydatury zgłosił, uznając reguły demokratyczne w polskim państwie. Wtedy był czas na to, żeby także koalicja, która miała większość, zgłosiła dwie kandydatury i wypełniła wakaty po ustępujących sędziach. Później były kolejne dwa wakaty. My po raz drugi zgłosiliśmy swoich przedstawicieli. W oczywisty sposób nie zostali wybrani, bo jesteśmy w mniejszości, ale koalicja znowu tego nie zrobiła. I wreszcie po raz trzeci tego nie zrobiła. W związku z tym pojawiło się... Sześć, wakat. sześć wakatów. I panie redaktorze, wszystkie te czynności to było łamanie konstytucji i prawa. Koalicja chciała uprawiać narrację, że Trybunału Konstytucyjnego nie ma, a e, zwieńczeniem tej narracji, czego byłem świadkiem i co prowadziło mnie w, wręcz w szok, było przyjęcie w budżecie, 20... dokładnie nie przyjęcie, w budżecie 2025 roku wyzerowanie płac sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, nawet z biura analiz sejmowych mieliśmy analizę mówiącą na tym, że to jest rażące złamanie konstytucji. Ja, panie pośle, pamiętam. Panie redaktorze, więc jeżeli ktokolwiek teraz ma pretensje do prezydenta, że nie przyjął, że wybrał. Trzeba było się zastanawiać nad konsekwencją swoich decyzji wtedy, kiedy nie wystawiało się kandydatów. Panie redaktorze, ta koalicja była stabilna, miała 248 głosów i mogła wybrać na te dwa stanowiska kogo chciała. Kogo chciała w stosownym czasie, nie robiła tego i teraz przychodzi... Ponieście za to konsekwencje. Konsekwencje w całości obciążają większość koalicyjną. No, a z kolei większość koalicyjna twierdzi, że jest zupełnie inaczej, że tutaj ta odpowiedzialność jest na prezydencie Karola planie Ale nie, to, że na polskim, że panie, czego pośle, może być tak, że wygasały kadencje i trzeba było obsadzić te Tak, że ktoś jest wybrany, No, ale nie może pełnić tej funkcji, bo jakiś organ państwowy nie przyjmuje, czy nie chce przyjąć, nie pojawia się na zaprzysiężeniu, no to może kiedyś być na przykład także jeżeli naród wybierze sobie prezydenta, to Zgromadzenie Narodowe stwierdzi, nie przyjmiemy ślubowania przez tego prezydenta. Ob, um, eleenza, taki od głosy odbywają się w pałacu, pan prezydent nie będzie... No to, centralnego... w pałacu, prezydent nie będzie... to, że w Noise nie jest nigdzie zapisane. Nie panie redaktorze, odbywają się w pałacu od momentu, kiedy mamy wybieranego prezydenta w powszechnych wyborach. Więc już ładnych Słysza pan taki cytat, to będzie dosłowne przytoczenie słów. Konstytucja nie wymaga bezpośrednio, aby ślubowanie od osób wybranych na sędziego, chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, odb prezydent. Wie pan, kto to powiedział? Nie wiem, kto to powiedział. Stanisław Piotrowicz, Panie kolega pana z Wtedy pan był w Europarlamencie, nie wstrzyjmie, co Panie prawda to powiedział, ja ale dziś to sędzia to Trybunału Konstytucyjnego. No nie. Znamien znamienne dla mnie jest to, że dzisiaj w tym tak zwanym ślubowaniu brali, brał udział kilku byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, a pewnie pan zauważył, że nie było w tym gronie pana profesora Rzeplińskiego. I myślę, że pana profesora Rzeplińskiego nie było, ponieważ pod jego kierownictwem Trybunał w grudniu 2015 roku przyjął rozstrzygnięcie mówiące o tym, jak ma wyglądać ślubowanie i czym ono jest. I panu profesorowi Rzeplińskiemu, mimo tego, że jest po tej stronie obecnie rządzących, nie wypadało się na tym ślubowaniu pojawić. To znamienne. Nie było także Donalda Tuska, nie było Żurka, który opracował plan, plan B, bo oni chcą nie, było, nie, nie, nie było ponosić odpowiedzialności za tę chucpę. Tylko Odbyła się chucpa i pan, marszałek, i i pan marszałek będzie musiał za nią ponieść konsekwencje. Kiedyś, kiedy będziemy mieli normalną prokuraturę. Czyli yy, będziecie chcieli postawić zarzuty panu marszałko-wieczerza. Złożyliśmy, złożyliśmy. Ale już złożyliście czy złożycie? Z, nie, złożyliśmy już wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Artykuł 231. Jeszcze raz po, powtórzę. Osoby publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach prawa. W kompetencjach marszałka organizacji ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie ma, więc co ewidentne, ciekawe, ewidentne jest podejrzenie... Sam... O, o złamanie praw. Na ten sam paragraf, panie pośle, powołują się przedstawiciele koalicji rządzącej przy okazji nieprzyjęcia ślubowania przez Karola Nawrockiego. Co do pana profesora Rzepińskiego, nie mam pojęcia z jakiego powodu nie było go dzisiaj na, na ja tym oczywiście ślubowaniu też tego nie, nie wiem. Panu ale ale, a, ale podejrzewam, że właśnie to. Panie pośle... Jakie pan widzi rozwiązanie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego? No bo przyzna pan, że ta sytuacja jest trudna. U z PSL U by... Szałpa by... z PSL-u, która była moim gościem godzinę temu, mówiła o tym, że potrzebny jest pewien reset wymiaru sprawiedliwości. Czy wy jako PiS jesteście gotowi na to, żeby usiąść przy jednym stole z koalicją rządzącą i spróbować wypracować takie rozwiązanie, które będzie zbudowanie być może tych instytucji od, od nowa i e, m, zaprzestanie... Panie tego, redaktorze, ta, ta koalicja niszczy instytucje publiczne, których do tej pory nie, nie opanowała. W związku z tym trudno o czymkolwiek z, szczególnie z Platformą rozmawiać. Natomiast jeżeli pan pyta o te konsekwencje, to jeszcze raz wrócę do początków tego stanu rzeczy. Trzeba było się zastanawiać, mówię o tej większości koalicyjnej, nad tym, co się robi od momentu, kiedy objęło się władzę. My ostrzegaliśmy Składaliśmy, czy proponowaliśmy dwie kandydatury na wygasające miejsca i mówiliśmy publicznie, że to jest procedura demokratyczna stosowana od momentu, kiedy funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. Tak robiły poszczególne koalicje, niezależnie od tego, czy były lewicowe, prawicowe, liberalne, nieliberalne. Wszyscy tak robili. I Niejako próbowaliśmy zobowiązać większość koalicyjną, że wygasły dwa, czy pojawiły się dwa wakaty w Trybunale, trzeba wybierać. Macie większość, wybierajcie. Niestety wtedy było, było że tak się wyraża, żartowanie sobie. O proszę, zgłosili dwóch kandydatów, to my ich odrzucimy. Teraz trzeba to, to naważone piwo, przepraszam za sformułowanie, jednak wypić. I musi je wypić rządząca koalicja. Więc panią Pasławską odsyłam do, do tych, którzy wymusili, jak rozumiem, na PSL-u ten sposób działania. To tyle a propos ewentualnego konsensusu wokół tego, co może się stać. Tylko, panie pośle, jeszcze przypomnę panu i naszym słuchaczom, że było też tak i to nie tak dawno temu, kiedy na miejscu już raz wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierano kolejne sędziów. Panie redaktorze, sędzi. nie wracajmy do tego, bo zaczęła platforma, nie ulega wątpliwości. A później w e, Panie redaktorze, swoje my nie łamaliśmy konstytucji, nie łamaliśmy ustaw, a ta koalicja robi to z ogromnym jedne z pewnych słuchając pana i pani Ulrichiej-Posławskiej, jestem przekonany, że tutaj konsensusu chyba nie osiągniecie przy Ale że jeszcze czasie. raz powtarzam, z tymi, Zbigniew... którzy łamią konstytucję, trudno rozmawiać o jej naprawie. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję, Dziękuję bardzo, panie pośle. dobrego popołudnia państwu życzę. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A rozmawiał Marcin Zawada. Marcinie, bardzo dziękujemy. Na naszym zegarze 17.47, a to oznacza, że najwyższy czas, aby podliczyć saldo. Saldo. Magazyn Gospodarczy. Z długopisem w ręku jest razem ze mną Błażej Prośniewski, ostatnie obliczenia i to są obliczenia, które dotyczą dzisiejszego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Właściwie to są bardzo krótkie obliczenia, bo niewiele się zmienia. Tak jest zero. Dokładnie tak, zero, jeśli mówimy o to, jaki jest bilans stóp procentowych, bowiem dziś zakończyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zakończyło się bez specjalnych niespodzianek. Wynik dzisiejszego posiedzenia był właściwie przesądzony i rynek nie wyceniał innego scenariusza niż utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W efekcie ta podstawowa stopa procentowa nadal będzie wynosiła 3,75%. Według ekspertów Utrzymanie tego swoistego status quo to przede wszystkim efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i niepewności, która dotyczy tego, jak ta sytuacja przełoży się na poziom inflacji w naszym kraju. Tak zresztą też tę dzisiejszą decyzję RPP komentował prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Klepijski. Co do obniżki, jak Państwo wiedzą, przed wybuchem tego konfliktu była mowa i wielu członków Rady się wypowiadało o swoich wywiadach o jednej lub dwóch obniżkach w tym roku.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 To raczej w najbliższych miesiącach stóp nie będziemy zmieniać i ta obniżka kolejna jest mało realna. Jednocześnie, jak zauważył Kasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, możliwy jest także taki scenariusz, że taka obniżka pojawi się pod koniec roku, pod warunkiem oczywiście, że uspokoi się sytuacja na Bliskim Wschodzie.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 roku, aniżeli nawet jego połowy, które bym w ogóle odczytył jako najwcześniejszą ewentualną możliwość w ogóle jakiejkolwiek dyskusji na temat tego, czy ten cykl no, luzowania polityki pieniężnej chcielibyśmy w jakiś sposób kontynuować. A zatem czekamy na to, co przyszłość przyniesie. Na razie jednak pewnie musimy uzbroić się w cierpliwość i pogodzić się z perspektywą dłuższej pauzy, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych. Błażeju, myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć, że oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych, RPP podjęła także, przyjęła także roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2025 A rok. A to sprawozdanie jest szczególnie istotne w kontekście niedawnej dyskusji o programie Safe Save 0%. Zero. Miały być z, m, te pieniądze na finansowanie mhm. zbrojenia przekazane z zysku Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem okazuje się, że w 2025 roku NBP miał stratę i to dosyć pokaźną, bo wyniosła ona ponad 35,5 miliarda złotych. NBP znalazł się pod kreską przede wszystkim za sprawą umocnienia się naszego zł złotego, co skutkowało ujemnym wynikiem z różnic kursowych. Ujemny wynik był także efektem prowadzenia polityki pieniężnej. Jednocześnie prezes Glepiński na dzisiejszej konferencji pochwalił się tym, że w ostatnim czasie udało się dokupić nieco złota i obecnie NBP posiada go już 580 ton. 580 ton dopisujemy do rachunku skarbca NPP, ale teraz porozmawiajmy o nowym kole zamachowym naszej gospodarki. Tak przynajmniej widzi to nasze rząd, a chodzi o projekt Local Content z korzyścią dla Polski. Jego założenia dzisiaj przedstawił premier Donald Tusk. Tak, o co chodzi? Dokładnie, może dodajmy, że ten Local Content mhm. ma być nie tylko nowym kołem zamachowym dla naszej gospodarki, a wręcz taką nową filozofią gospodarczą rządu, wspierającą rodzimy przemysł. Wszędzie tam, gdzie państwo polskie ma coś do powiedzenia, polskie będzie na pierwszym miejscu, tak dziś zapewnił premier Tusk. I choć sam program jest nowy, to ten pomysł na repolonizację polskiej gospodarki już nie, bo premier o tej swoistej repolonizacji mówił w ubiegłym roku. Dziś te słowa się materializują. Na miejsce inauguracji tego projektu nieprzypadkowo wybrano firmę Apator, która produkuje liczniki energii, gazu i wody. Takie urządzenia trafiają do innej polskiej firmy Enei, która jest jedną ze spółek Skarbu Państwa. Z Premiera Tuska, to doskonały przykład współpracy i możliwości produkcyjnych polskich przedsiębiorstw. Musimy i wykorzystamy każdą szansę, każdą okoliczność każdą przestrzeń do tego, żeby tam, gdzie to jest możliwe, Polskie było na pierwszym miejscu. Mam wrażenie, że dzisiaj właśnie już nie muszę nikogo do tego przekonywać. Natomiast musimy ten mechanizm wprowadzić w życie tak, aby on stał się niejako automatyczny. Ci wszyscy, którzy decydują o zamówieniach, o kooperacji, o współpracy, żeby mieli to jakby zakodowane wręcz genetycznie. Biało-czerwone jest z definicji lepsze. To warto pewnie też dodać, że program Local Content ma objąć nie tylko zamówienia rządowe, czy zamówienia spółek Skarbu Państwa, ale także te samorządowe. Rząd ma prowadzić specjalny ranking samorządów i sprawdzać, w jakim stopniu władze lokalne wspierają rodzime przedsiębiorstwa. Oczywiście, jak dodał premier, nikt nikomu niczego nie będzie narzucał, no ale wydaje się, że sugestia jest dosyć oczywista. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że bez niespodzianek zakończyło się posiedzenie RPP, ale to nie znaczy, że ten dzień nie przyniósł żadnych zaskoczeń. Ja myślę, że takim zaskoczeniem jest informacja o tym, że RegioJet, o którym niedawno mówiliśmy, witaliśmy na polskim rynku, no, ta spółka wycofuje się z Polski. Tak, dokładnie. To jest dosyć spore zaskoczenie. Przypomnijmy, RGJ to czeski prywatny przewoźnik, który miał ambicje, aby istotnie namieszać na rynku kolejowym w Polsce i stać się taką realną konkurencją dla PKP Intercity, na czym mieli zyskać potróżujący i nie chodzi tu tylko o niższe ceny biletów, ale także o to, że Polacy coraz chętniej wybierają kolej, a polscy przewoźnicy mają ograniczony tabur. W związku z tym taki dodatkowy przewoźnik mógłby rozładować trochę tłum na polskiej kolei. No ale... Okazało się, że to się nie wydarzy, bowiem RegioJet postanowił wysować się z Polski. Może warto tutaj też przypomnieć taki szerszy kontekst, bo jesienią słyszeliśmy szumne zapowiedzi, szumne plany tego, w jaki sposób RegioJet będzie zdobywał polski rynek. Tymczasem w grudniu, kiedy wchodził nowy rozkład jazdy na kolei w życie, RegioJet odwołał 23 zaplanowane połączenia. Mówiło się wtedy o tym, że spółka ma problemy i z taborem i z z, z kompletowaniem załóg. RegioJet zapewniał jednak, że to są problemy przejściowe. Okazało się inaczej, i spółka dziś wydała oświadczenie, że wycofuje się z Polski. Ostatnie kursy RegioJet wykona trzeciego Maja, Tutaj też warto powiedzieć, co z tego wynika dla pasażerów, którzy na przykład już no właśnie. kupili bilety na odwołane połączenia. Tutaj RegioJet nie zostawia ich samych. Osoby, które kupiły bilety na odwołane kursy otrzymają zwrot kosztów biletu oraz taką rekompensatę w wysokości 100 zł. A skoro już o środkach transportu mowa, to powiedzmy jeszcze o cenach paliw, bo jeśli nie pociągiem, no to możemy wsiąść do samochodu. Czy na stacjach widać już efekty? rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Choć ten rozejm jest dosyć kruchy, o czym wszyscy Bardzo doskonale kruchy. wiedzą, to pierwsze efekty tego rozejmu widać na stacji, a właściwie zobaczymy je jutro, bo Ministerstwo Energii opublikowało cennik cen maksymalnych, jakie je będą obowiązywały w piątek. I tak za benzynę bezołowiową 95, zapłacimy płacimy maksymalnie 6 zł i 17 groszy. To spadek o 10 groszy względem tego, co płacimy dziś. Diesel natomiast będzie kosztował 7,66, czyli będzie tańszy o 17 groszy w porównaniu z tym, co widzimy na pelonach e, dzisiaj. I na koniec może jeszcze spójrzmy na m, to, co działo się na polskiej giełdzie. Mhm. A tu m, nastroje mieszane, bo o ile indeks WIK-20 urósł o ponad 0,5%, to już na przykład MWIK-40 zakończył dzień ze stratą na poziomie 26%. I na koniec jeszcze waluty. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,63 zł. Kurs euro wynosi 4,25 a za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić równe 4 zł i 60 groszy. A do naftowa niecałe 100 dolarów. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Saldo, magazyn gospodarczy.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 Klamie. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwo bez przemocy.pl. Ogłoszenie społeczne.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 Autopromocja